Historia mojej migracji. Historia mojej com. The shows will be English and Polish. Please subscribe. do Zostawiamy pana Kazimierza. Pan Kazimierz został zmuszony do opuszczenia ojczyzny, gdy wybuchła II wojna światowa. Walczył w Polsce, Anglii i we Włoszech. Po wojnie wyemigrował do Kanady. Byłem w szkole lotniczej w Bydgoszczy, i byłem w mundurze i wojna wybuchła. Poszedłem na wojnę. Ruskim uciekłem, bo mnie oficer powiedział, ubierz się w szmaty i wracaj do domu. To trzy miesiące wracałem do domu, a już Niemcy czekali. Wzięli mnie do ciężkich robót, fortyfikacyjnych do Niemiec i stamtąd znowu uciekłem przez partyzantkę e, do polskiej armii, do generała Andersa. Na roboty wzięli, tak? Do Niemiec, czy to było w to Polsce? Na, w na ciężkie roboty, to ja byłem taki niewolnik. Rozumiem. I przez partyzantkę, i który, mniej więcej, który to był? 40. rok? 30. W 40. 40. roku, 5. lutego mnie wywieźli z Polski. Ale my mamy tutaj ludzi, co, wyjeż... co ich wywozili na Syberię. I przez Syberię, e, tam wywieźli 5 milionów, a teraz się nie przyznają do tego. Tak, tak. Tam są groby i groby i grobowce. Młodzież, dzieci, całe, całe gospodarstwa, przecież wszystkie województwa wschodnie, jakie były tak, stanisławowskie, wołyńskie, lwowskie, podolskie, Polesie, białostockie, wileńskie, to, to wszystko te ludzie zostali wywożeni. Tak? To była umowa między Niemcami i Rosjanami, ażeby Polskę wymordować. Zupełnie wykończyć. Niemcy robili tak, albo strzelali, jak pierwsze jak weszli, to całe wioski strzelali, zabijali ludzi. I teraz jest e Erika Steinbach, oni są wypędzeni. Co oni robili? Całe wioski wymordowali ludzi, a w swoich Niemców sadzili. Tak. A jak już przychodzili Rosjanie, to oni uciekali, to że ich wypędzili Polacy. nie? Mordowali Polaków, bo obozy koncentracyjne zrobili po całej Polsce, nie tylko w Polsce, ale i, i, i gdzie? w Auschwitz i tak dalej. To, to pan wie, ile, jak są mapy, ile w każdym w województwie Polsce były obozy koncentracyjne. Mordowali po 50, po 100, po 200 ludzi, ile im się podobało, ile chcieli i jak chcieli. I w Warszawie był wielki obóz koncentracyjny. to to teraz ta pani, pani Prezydent Warszawy nie chce pozwolić, żeby pomnika wybudować, a tam wymordowali Polskie WB i NKWD. Wymordowali 100 tysięcy ludzi, najlepszych Polaków. No Nie chcą się przyznać, bo się boją. IPM, tam jeszcze mają 40 tysięcy swoich ludzi, którzy mordowali Polaków, to teraz nie chcą, nikt nie może wiedzieć, kto oni są dostają tysięcy pensji tak Nie oni się śmieją żyją dobrze. Dobra, Czyli moja historia jest zupełnie inna jak każda jedna. Każdy ma swoją historię. Tutaj ludzie przyjechali w 1928 roku za chlebem. Tutaj była straszna bieda, bo takie przedmow... przednowki, takie e, były ogromne jak w Polsce po I wojnie światowej, że wszystko było zniszczone. A tutaj było wszystko. Nie było pracy, nie było fabryk, nie było nic. To tak pomału się buduje, jak wojna wybuchła druga, to wtedy mężczyźni poszli na wojnę, a kobiety w fabrykach pracowały, a Amerykanie założyli zbrojeniówkę, nie? Budowali różne materiały, ubrania, koce robili, e, skarpetki e, i później żarówki, tam inne rzeczy, to co kobiety robiły. To zaczęło się praca. Jak ja przyjechałem do Londynu w 1952 roku, bo ja byłem już w wojsku w 1944 roku, ale ja już byłem przygotowany, więc w drugim korpusie byłem, a później pod Monte Cassino i te wszystkie fronty przeszedłem i z Niemiec, z tego, z Włoch przyjechałem do Anglii. W Anglii byłem w mundurze do 1949 roku i później. Dali nas do, do rezerwy i przygotowaliśmy się do pracy. No cóż, człowiek młody był, ja nie miałem pokończonych szkół, to ko kończyłem w Anglii, tak? Co mogłem zrobić, to zrobiłem tak, żebym mógł żyć. Powrotu nie było. na nas no, powrotu, bo... Moi, Stalin powiedział, że wszystko wyrżnąć. A jak się udało wejść do, do wojska generała Andersena? Jak to, jak to wyglądało? Było specjalne powołanie? To, czy... No to, to specjalne. Człowiek pod śmiercią wszedł, uciekał. Lasami, górami, wodami i różnie. To partyzantka. Ja się skomunikowałem z partyzantką i tam dużo Polaków było w partyzantce francuskiej i później przez włoski i tak, to były takie drogi, że człowiek nie wiedział. I oni mieli swoje drogi. Mnie się udało i dostałem się. Ale po wojnie przyjechałem do Anglii. W Anglii byłem 6 lat. Jak ukończyłem trochę szkoły, bo tam dużo nie można, nie czasu nie ma, to było wszystko skondensowane, szybko, tak, szybko, tak. szybko. Zacząłem pracować w banku. Tam w żadnej przyszłości nie było. W Anglii, tak? Nie, nie było. Tam było sto, 180 tysięcy, bo myśmy mieli wojsko 20, 260 tysięcy. A czy wojsko nasze nie miało pretensji do rządu angielskiego i amerykańskiego, że nas tak zostawili i sprzedali? To, to jest historia to, to tego... A jak ludzie odbierali to? Bo wtedy jak ludzie Pan walczył to ja bym był bardzo zawiedziony, Panie, że walczyłem po całym i, świecie Jak ludzie odbierali, jak komuna w Polsce została w 45 tak. roku kogo chcieli to wymordowali a kto, kto by się chciał zapytać o czymś by to był Katyń tak wymordowali tam 28 tysięcy się nie przyznają, Tam niby hmm. 22 niby 14 niby nie tak. Ale Stalin wymordował tylko 100 tysięcy ludzi. Nie tylko swoich najlepszych oficerów w 1936 roku. A to celowo Hitler jego tak podburzył, bo on tak wysłał swój swoich, swoich wywiad przez Czechy, Węgry i Rumunię i powiedział, powiedział im, wiecie co, na Stalina są jego wszyscy generałowie i oficerowie, bo najlepsze wojsko rosyjskie, carskie. Prawdziwy Rosjanie, to on Cię nie zabił, tak jak te, te czerwone komuniści, Bandyci, to, to poczynali kardło i czy coś. To by honorowe ludzie, wojska. Mój ojciec był trzy razy w niewoli w Rosji, bo był w austriackim wojsku mm -hmm. dle, do 14 roku. To jest mój ojciec, moja mama. To zdjęcia z 10 roku. Ehe, więc, więc co tu się dzieje? Oni się umówili, Rybentrop i, i Małotow. Uh -huh. Zrobili sobie taką umowę, że Stalin powiedział, my wymordujemy wszystkich Polaków, bo im przeszkadzają. Więc, więc oni taką umowę robili i, i, ro, i zrobili. Bo chociaż że Niemcy wychodzili, to Rosjanie nie dali pomocy Polakom w Warszawie. Tak. tak. Nie. Ale Niemcy zostawili komory gazowe i piece i Polskie UB i NKWD rosyjskie to od razu objęło i zbierali. Czy tam nauczyciel, czy tam ktoś gimnazjum miał skończone to spalali. Tak po cichu, tylko śmierdziało. A teraz oni to zdemontowali, ulicę puścili, a oni Polskie UB 100 tysięcy wymordowało razem z Rosjanami. Tak. Rosjanie mordowali później cały czas w okopacji tak, tak. i wywozili i tak dalej. My wiemy o tym wszystko, tak. więc jakby, jakby to nie było, ja się pyta, no co Amerykanie zrobili umowę, bo im wcale to ich nie kosztowało, oni dostarczyli ta, całą broń dla, dla, przez północne morze, Północny, przez Artyk, prze przewozili samoloty i wszystko składali i czołgi i tak dalej, no to później… Ale co, brakowało oficerów Stalinowi? Tak, bo on wymordował bardzo dużo ich. Ja, bo zrobił Hitler specjalnie tak, a on się bał. Kazał ich zaaresztować, już w 1936 roku, a później do 1940 do roku ich wymordował po kolei. Prawdziwi Rosjanie i, i najlepszy oficer. Jak, jak, jak, Hitler. jak, jak sta, Hitler się dowiedział, że już nie ma oficerów, to co to armia, to tam taką pozbierali, Mołgołów i wszystkiego tego, co, wszystkie. Wszystkie kraje jakie tam biedne, bez nauki, bez niczego, bez żarcia, bez ubrania. Tylko dali mu karabin jakiś stary i kawóda z tyłu jeszcze i oni Wymordowali kupę ludzie niesłusznie. Więc wtedy Hitler uderzył i prosto już za parę tygodni już był pod Moskwą. No i później to tak, to tą to umowę zrobili Niemcy, że mają.. Wyrzynać. No i Niemcy wyżynali to elegancki sposób, wyżynali wszystko, co się dało. Ale gdyby zajęli, to by wyrżnali resztę, tak, wypaliliby resztę i Żydów i, i resztę wszystkie narodowości. Więc, więc tego wszystkiego, kto uciekł w 39 roku, w 1940, uciekli e, lotnicy, który, który był, a kto się dostał do niewoli niemiecki, to przeżył, bo, bo oni nie mordowali jeńców. Ale Rosjana, Rosjanie wzięli 600 tysięcy żołnierza do niewoli i wywieźli na Białe Morze w barkach takich starych, mm -hmm. załadowali ich, byli na środku, wyciągnęli plagi, a, a bojce uciekli e, łódkami. Tak? I to wszystko tam jest na morzu. 600 tysięcy żołnierza polskiego za mordo. A oficerów to wzięli do Katynia i gdzie różnie, na różne rzeczy. E, także, kto się nie przyznawał, czy jakoś mu się udało, czy coś, to, no, to wyszło. Ale Sikorski się pyta, Stalina, no a gdzie oficerowie? A co, to hołota, to oni na Małgolię pojechali, tam gdzieś, nie możemy ich znaleźć. od to stepy, tak? On nie wiedział, co on zrobił. No. A co Ciu ciuciułowi zależało? To chodziło im o skórę. Teraz on się nie przyznał, że ile wymordował ludzi w jaki sposób. Ich powinni sądzić w 1939 tak. i powinni Rozenbalta też sądzić. Przy Sikorskiego to Rosjanie zdaje się zamordowali. A Tak, są pobłoski. Nie. Ja. To, bo, tam był, bo tam był szpieg, niby tajniak i to, to jeszcze ja słyszałem, że Będąc jeszcze w wojsku, a później jeszcze się dowiedziałem, to różne pogłoski szły, to... bo tam było tak, że Sikorski chciał, żeby wojska uderzyły przez Jugosławię odbić Rosjanom Europę, a oni chcieli znowu zrobić komunizm w całej Europie. W dwudziestym roku chcieli to zrobić, nie udało się. Polska ich zatrzymała. Jest Polska zatrzymała i dlatego się nie udało, to żołnierz rosyjski w tym czasie był bardzo biedny, nieubrany ani głodny. I zostało się tyfus, e cholera i wszystko się wzięło w tym obozie, gdzie oni trzymali, to umarło to dużo, a dużo się utopiło w błotach poleskich. To Rosjanie osuszyli całe Polesie teraz. Mhm. Tam są buraki cukrowe się rodzą, tam wyczyścili wszystko, naturę i tak dalej, zdrenowali, nie? E, więc oni się tam wytopili. No to z tego wszystkiego Stalin też już był u władzy, ale na południu i dlatego, że e, ta armia cała z, zniszczona została i nie udało się ten komunizm rzucić na całą Europę. No to się odwetował, żeby wymordować Polaków i inteligencję. Wszystkich profesorów, nauczycieli i tak dalej. E, no to i później tak samo rabowali. Oni wszystko wywozili, całe domy zbierali i tak dalej. Gdzie pusty był, to, to ich było wszystko. Wagony szły i z powrotem. Dlaczego? Bo Niemcy jak szli, to to samo robili. Palili, niszczyli, zabierali. co. No takie to były czasy. więc. Każdy przechodził, ja byłem młody, ja byłem w szkole małoletniej, tak? ale już byłem przygotowany jako, jako początek żołnierza. Tak? Myśmy mieli ćwiczenia, broni we wszystkim i tak dalej, więc jak się dostałem do drugiego korpusu to już dużo przeszkolenia nie brałem, bo już prawie miałem wszystko, znałem wszystkie rzeczy. Nie? Więc e, tak ja przeszedłem w ten sposób, że brałem udział w 1939 roku, jestem odznaczony za 1939 rok i tak samo pod Monte Cassino i... W 1939 walki pod Warszawą, czy w jakimś innym miejscu były? Gdzie było? A, No to myśmy z Bydgoszczy szli do tyłu, do tyłu, do tyłu. I tyłu, do tyłu tak, jak? A i, tam znowu Rosjanie. się zatrzymywali, to, no to tam byśmy my coś my robili, coś my robili, ale to ten czas... Uciekał i były przecież, e, później oficerowie mówią, że trzeba uciekać. To no część uciekła przez e, Węgry i Rumunię, i tak różnymi drogami uciekali do Francji. I Francji się znowu zorganizowało, i Polski zorganizował armię. Znowu Francuzi się poddali. Ha. I chcieli aresztować Polaków, a Polacy ich kijami wybili. Naprawdę? O ja, to kazali się poddać Polakom, a Polaki co? Przyszedł taki, e, taki major miasta, e, i odznaczony taki, mówi, wej Polacy, my, a my, my Polacy oficerów mieliśmy, co francuski znali, dobrze. Od, on się pyta, oficer się pyta, co on mówi, on mówi, żebyśmy się poddali. A ten miał las, laskę, tak jak e, wojsko Angielskie. angielskie uh -huh. To oficer zawsze laskę nosi. Uh -huh. tak, tak, laskę przyszedł jego po biemu dał tą laskę i broń przygotowali i nie puścili. Wyszli, wyszli żołnierze do okrętu, bo okręty czekały. Się. A to była tragedia jak się Francuzi poddali, nie? nie? Ale Francuzi to, to było, to, to, to oni się poddali, a później jak co Niemcy robili, no to się zrobiła i armia podziemna i to i tamto. Zmusili ich do cywilna. Jak, jak się dostać? Co się dzieje? Wiadomości przychodzą różnego rodzaju, różnymi drogami krytymi. Jakoś ja miałem tą łączność, że, że mogłem rozmawiać, co się dzieje i co robić. Co robić, Uciekaj, uciekać uciekaj. Uciekać. Ja, ja co dzień miałem śmierć za sobą. Co dzień. Czy głodny, czy nie? Trzeba było rannego nieźnie raz 100 kilometrów lasami i różnymi. Ale to były takie czasy, więc o tym się nie mówiło, w ogóle jak wyszedł, co wyszedł i tak dalej. Więc po wojnie znowuż Anglicy, jak Polacy bronili i samoloty nasze zbijały Niemców i bronili tego wybrzeża. Sikorski puścił rury z gazoliną do morza na, na kanał La Jak Niemcy chcieli wychodzić, wyjść, puścił gazoliny i podpalił i okręty nie mogły przejść. I nie weszli. No to puszczali te bomby. Tak? I też Polacy znaleźli wszystko, odkryli wiele rzeczy. Od, odkryli tą maszynę, którą E, e, którzy e, mieli różne te tajne rzeczy. Enigma, tak? To... Nie. No to też Polacy robili. I kto im podziękował, nawet się nie przyznawali, mówili, że to Anglicy. Dopiero teraz wychodzimy. Tak. tak, defilada jest po wojnie. Nie zaprosili, nie, nie wolno było iść na defiladę, tak? Mhm. Tak Stalin zrobił i Ciuciel mówi, nie możemy zaprosić, bo to zaproszali. Czyli wszyscy się bali Stalina? Ja. A, a później wyszło co? On na dudki wystawił wszystkich. On powinien być sądzony i powieszany tam do góry nogami. Więc, e, więc jeżeli chodzi, jakie to życie się stało tutaj. Ja przyjechałem do, już po wojnie, po sześciu po latach w Anglii, to tyle zaoszczędziłem, że miałem 25 dolarów. A dlaczego do Kanady? Dlatego, że ja chciałem jak najdalej i, i Kanada mnie się podobała. Że jest więcej sprawiedliwa i uczciwa. Mhm. I jest kraj, który ma w zasoby mineralne i bogactwa ma i tak dalej. Tu będzie zawsze życie. I teraz tak ludzie uciekają ze wszystkich krajów do Kanady. Bo, bo jest demokracja inna. Tutaj się opiekują. Tutaj kobiety mają do szpitala, idą starcy do szpitala, pensje po 10 latach dostają tak jak ja, czy ten się urodził to tak samo, jest równouprawnienie, jakoś to ludzkie. I Polacy jak przyjeżdżają do Kanady, niektórzy, to już oni wiedzą wszędzie co zrobić, jak iść na uniwersytet, jak się wykształcić, jakie posady dostać, gdzie dostać ubranie, gdzie dostać mieszkanie za darmo, Niektórzy byli płaceni po 10 lat tutaj na uniwersytet chodzili i, i rząd im płacił pełne utrzymanie, tak? No to, to. A mnie to nie wolno było, bo wtedy była bieda straszna. To ja to co najgorsze roboty były łopata kilów albo coś innego na gospodarstwie pracować w fabryce. Więc jakoś mnie się poszczęściło ja pracowałem. Dostałem pracę może po, po dwóch, trzech tygodniach, ale pieniędzy już nie było. Na... Mieszkania pan nie dostał, tak jak teraz, że rozbudowane są. Były tylko domy małe, tak jak ten. I, i może mniejsze. I w tym domu mieszkało 10 ludzi. Był jeden pokoik, że trzeba było pieniądze zrobić, no to ten... Bo... Dostałem pokoik żoną, tak. Jedna kuchnia, jedna łazienka, dziesięcio ludzi. Kiedy będziesz gotował? Kiedy się będziesz kąpał? Kiedy będziesz prał? Wszystko trzeba ustalić. Nie, mieszkań nie było. Dopiero myśmy budowali. Całymi ulicami. Myśmy zrobili się kontraktorami, budowaliśmy różne rzeczy. tu Amerykanie założyli fabryki, później oni wycofali, ale Kanada się ruszyła i, i pracuje, i pracuje do dzisiaj. A my z wojska mieliśmy swojego opiekuna wojskowego, biskupa, więc myśmy za, napisali, że on przyjechał, on dostał patent od ojca świętego, że emigracja może mieć kościół, wybudować, no na podstawie tego prawa biskup się zgodził i wtedy znaleźli księdza polskiego, który był w Rosji. Opiekował się sierotami, około tysiąca sierot, bo rodzice umierali. Tak? Małe dzieci się zostawały. To są książki o tym, bo można było oglądać i przeczytać, jak to dzieci mówili, jak mówi mama i tata umarli, musiałam ich pochować, Mam, miałem 10 lat. Ale ja wracam tam do, do namiotu, czy tam tej dziury, jakiej oni tam spali, a tu strasznie dziecko krzyczy. tak krzyczy, maleńkie dziecko, mama, tata. Zachodzę tam, matka nie żyje i ojciec nie żyje i to dziecko krzyczy. I co ja mam zrobić? I takich wypadków było strasznie dużo. Czyli ten ksiądz się opiekował o tym? Tak. Nas było sześciu braci i dwie siostry. Ja jestem góralem z Rabki i wzi matka wzięła jeszcze dwie sieroty, bo, bo matki umarły, to były dwie sieroty z nami. To tak były jak bracia i siostry. Więc myśmy się wychowali w religii i jeszcze Polska i inne rzeczy, coś. Myśmy się uczyli, myśmy czytali historię i tak dalej. Ta historia była tylko niecałe 20 lat, bo biedna Polska za 20 lat się odbudowywała. Tak. Ludzi, ktokolwiek miał siedem klasz szkoły powszechnej, to już był niepotrzebny, bo on wiedział więcej o komunizmie. Ty... Że był dobrym Polakiem, to ciebie zamordowali. To, to bez żadnej gwarancji, bez żadnego sądu, bez niczego, to samo robiło UB i SB. Wmawiali ludzi, wyrywali ci paznokcie, różne rzeczy, kazali ci stać, jak, ja, jak oni, nie będę opowiadał o tym, ale jak się, jak się znęcali nad ludźmi cały czas, musiałeś tak tańczyć, jak oni ci grali.